Na co przyszła pora? Przyszła pora na patetyczne pożegnanie. No nadeszło. Nadeszła ta wiekopomna chwila, cytując klasyka. Ja już sobie pozwoliłem tutaj dołączyć do Was. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom, radiosłuchaczkom, że byli razem z nami. Wszystkim festiwalowiczom. Z trzech miejsc nadawaliśmy przez te trzy dni. Naprawdę. Chciałbym przede wszystkim wam podziękować jednak To te osoby, które były zaangażowane W realizację tejże audycji Tych trzech audycji tego magicznego czasu 9 godzin, moi drodzy 36 rozmów przeprowadzonych przez Trójkę naszych prowadzących Przez Zosię Jerzemską, przez Mikołaja Olejnickiego Przez Arka Gaducewicza No i przez Tymka Powęzowskiego również, bo przecież on także był Naszym lotnym report reporterem Zrealizowane to wszystko przez Darię Kamrowską Werele Duchowską, Mikołaja Plucińskiego I Agatę Pelską, do tego niesamowita Ekipa SOME, która już gdzieś tam polecie żeby kręcić kolejne rolki, relki i wszystko, co, co możliwe. Magda Bąk, Franek Szymański, Michalina Janas, Michał Dębkowski. Do tego jeszcze dwie osoby, które były naszymi taksówkarzami. Nasz Uber radiowy, czyli Bartek Bacanowak i Hubert Stanisławski. Ja miałem wielką przyjemność nie tylko to spinać, ale przede wszystkim pracować z Wami i, i jeżeli mogę trochę patetycznie, to powiedzieć, że jeżeli radioafera ma być ważnym medium i ważnym miejscem, to musi być przede wszystkim e, Ludźmi, bo ludzie to afera Nie instytucje, nie cokolwiek innego tylko, tylko ludzie i chyba Fantastycznie to udowodniliście, jestem z was Mega dumny, nasłuchałem się Bardzo dużo dobrego e, I nasłucham się jeszcze, bo już gdzieś tam w przelocie było, wow, ale super relki Ale wywiadów zrobiliście, ale akcja e, Coś niesamowitego, to miasto nie byłoby sobą Gdyby nie Radio Afera, podziękowania dla Centrum Kultury Zamek, dla Lokum, dla e, Rzecz jasna również Klubu Dragon, w którym dzisiaj jesteśmy e, i, I wszyscy razem Tworzymy to miasto, te rzeczywistości. Jak zacznie mi się głos łamać, to, to, to skończę Więc już może pomalutku będę kończył Jestem z Was mega dumny, jeżeli po coś się przychodzi do tego radia To po to, żeby spędzać czas z takimi ludźmi jak Wy I tworzyć historię Daria mi pokazuje, że mam kończyć Została wydawczynią na sam koniec Także dziękuję Wam, jesteście niesamowici Afera to Wy My też również dziękujemy i jesteśmy no, wdzięczni. Ja też bardzo się cieszę, że mogą uczestniczyć w tak wielkim festiwalu. Jest to dla mnie poniekąd święto poznańskiej muzyki z racji no, bycia trochę, czuję się trochę jako rezydentka mimo wszystko, no bo jednak zawsze mamy to studio. A ty co powiesz, Arku? To twój pierwszy Next Fest. Tak, to mój pierwszy Next Fest. Jestem absolutnie wzruszony po tych trzech dniach i nie chcę się smucić, bo już zaraz widzimy się na koncertach, bo tak naprawdę ten trzeci dzień, trzeci z najpiękniejszych dni kwietnia dopiero się zaczyna, bo zaraz zaczynają się na koncerty, na których zaraz się z Wami widzimy. Dzwony biją. Do usłyszenia. Siema. Cześć. Poznasz po zapachu miejsca, ślady chwil nie dopowiedzeń. Miejsca, które zrobią Ci jak słońce przez powieki. Park przy teatrze, tam gdzie zwykle stoją młodzi Z twoim ojcem na fliperach Udajemy gdzieś pokoleń Jedną myślą w tym mieszkaniu Jednym sercem zawsze z sobą Notoryczni debiutanci Tyłem zawsze do wszystkiego Pytasz mnie, czy wybiorę się na seans Chowam ręce w twoich kieszeniach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 Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Cienie jest i Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.00. Nieznane utwory znanych wykonawców. Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne. Znani, nieznani. W każdą niedzielę o 18:00 Tylko w rany ofer Autopromocja. Reklama. Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja Reklama.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 jest sobota, godzina 18, a to oznacza, że pora rozpocząć aferę w kinie. Ja nazywam się Jakub Skowron, a realizował będzie mnie Mateusz Robak. Tematem dzisiejszej audycji będzie polskie kino science fiction, a dokładnie to prl -owskie. A dlaczego akurat ten temat? Dowiecie się za moment. z aferą w kinie i przed chwilą zapowiedziałem, że skupimy się dzisiaj na kinie science fiction. Polskim kinie science fiction, dokładnie Perelowskim. A Skąd ten temat? Nie będę ukrywał, że cały czas żyję najnowszym zwiastunem Diuny I pomyślałem, że fajnie byłoby opowiedzieć o czymś związanym z science fiction właśnie. A dlaczego nie możemy podjąć tematu polskiego science fiction? Weźmiemy tutaj takie pobudki bardziej patriotyczne. A osobiście uważam, że polskie kino science fiction, zwłaszcza to starsze perelowskie, ma naprawdę dużo ciekawego do zaoferowania i stanowi interesującą kontrę do tego science fiction, na którym wychowywaliśmy się. Mówię tutaj przede wszystkim o takich filmach jak Star Trek czy Gwiezdne Wojny. Ale zanim dojdziemy do tematu właściwego, jak zresztą co tydzień zaczniemy od newsów ze świata filmu. Przygotowałem dzisiaj dla was dwa newsy moim zdaniem Mm, najbardziej interesująca. Pierwszym newsem jest fakt, że zapowiedziano e, prequel mm, filmu e, zniknięcia: e, filmu w angielskiej wersji Weapons w reżyserii e, Zaka Kregera. E, Będzie on dotyczył mm, perpety mm, Gladys, e, w którą wcielała się Amy Madigan. Robocza nazwa filmu to właśnie Gladys. Przypominam, że aktorka Amy Madigan zdobyła w tym roku nagrodę Oscara i chyba była... Jedną z najbardziej charakterystycznych mm, kreacji y, na przestrzeni ostatniego roku w świecie kina. Więc idąc za ciosem i sukcesem filmu Weapons, y, Zach Kreger postanowił skupić się y, właśnie na tej bohaterce. Ja jestem bardzo ciekawy. Y, ta postać bardzo mi się podobała i mam nadzieję, że y, nowy film y, Kragera. Y, będzie równie dobry jak film e, Weepen, z którego jestem e, ogromnym fanem. Film prawdopodobnie pojawi się na ekranach kinowych w roku 28, a my czekamy z niecierpliwością. Kolejnym newsem Musiałem tutaj dodać coś o Władcy Pierścieni, ponieważ jestem ogromnym fanem i kiedy dowiedziałem się, że powstanie film Lord of the Rings, The Hand of Gollum, to każdy news praktycznie próbowałem przemycić do audycji sobotniej. Poznaliśmy obsadę filmu będą znajome twarze Frodo Baggins Gandalf w te postacie wcielą się aktorzy, których znamy z właściwej trylogii natomiast rola Aragorna bardzo długo stała pod znakiem zapytania wiedzieliśmy, że Viggo Mortensen nie mógł się wcielić w tą postać, wielka szkoda ale zastąpi go Jamie. Dornan, znany z takich seriali jak Upadek czy filmu Belfast. Zdecydowanie będzie to bardzo trudne brzemię dla aktora, dlatego że będzie musiał wcielić się w postać strasznie kultową. Ale oczywiście kibicujemy wszystko, co związane z Władcą Pierścieni, jak najbardziej na to zasługuje. Tyle z newsów. A my widzimy się, widzimy. My słyszymy się już za chwilę, aby przejść do właściwego tematu związanego z e, starym polskim science fiction i prawdopodobnie zaczniemy od e, kontekstu, w którym te filmy powstawały. Wracamy z aferą w kinie. Ja przypominam, że tematem dzisiejszej audycji jest stare Perelowskie kino Science Fiction. I tak jak wspominałem już na samym początku audycji, co jest, co stoi jakby za moim wyborem e, tematu dzisiejszej e, audycji? No, jest to zwiastun Dune. Jak typowy sezonowiec, kiedy zobaczyłem zwiastun ostatniej części trylogii, od razu sięgnąłem po drugą część książki, która jest teraz ekranizowana, pióra Franka Herberta. I pomyślałem, że trzeba w tym momencie, żeby Sprawiedliwości stało się zadość, wspomnieć o tym, że Polacy również mają swój wkład w science fiction. Ale nie jest to taka historia prosta, bym powiedział, z kilku względów. Patrząc chronologicznie na rozwój tego gatunku, pomijając pierwsze próby wchodzenia w ten gatunek jeszcze w kinie niemem, czy jeszcze przed erą kolorowej telewizji, tak naprawdę rozkwit science fiction to są te lata około Trekowe. To jest przełom lat 50. i 60. I o ile w Stanach Zjednoczonych oczywistym jest, że można było kręcić tego rodzaju produkcję przez względy finansowe po prostu, tak w Polsce było to jednak trudniejsze. Polska wówczas, kraj satelicki Związku Radzieckiego, musiała raczej odbudować się po wojnie, a nie zajmować się kinematografią. A jeżeli już się zajmowała, to pieniądze przeznaczone na filmy musiały mieć jakiś sens. Sens w wymiarze propagandowym. Dlatego sztuka ogólnie i również filmy musiały służyć władzy komunistycznej. A jak science fiction może służyć władzy komunistycznej? No, jest to dosyć trudne, ale tutaj z odpowiedzią przyszedł um, w roku 1951 Stanisław Lem, um, który napisał um, swoją pierwszą powieść um, zatytułowaną um, Astronauci, która opowiadała o wyprawie... Um, tytułowych astronautów na planetę Wenus, w której ci szukają zaginionej cywilizacji, która była zniszczona przez wojnę nuklearną. Astronauci mogli tam wylądować, dlatego że świat przedstawiony w powieści, futurystyczny świat, jest tak naprawdę takim światem, jakim wyobrażali go sobie teoretycy komunizmu, czyli mamy zjednoczoną ludzkość pod y, sztandarem sierpa i młota i wspólnymi y, siłami y, właśnie y, rozwijamy technologię i jesteśmy w stanie kolonizować y, planety. Wymiar propagandowy książki Lema był y, przez samego autora w późniejszych latach dosyć mocno krytykowany, Warto to zaznaczyć, ale sam film dotykał nie tylko takich błahych i nudnych komunistycznych wątków, ale oczywiście skupiał się na takich kwestiach jak odpowiedzialność nauki, relacja człowieka z technologią, granice tej technologii. I przez tą książkę um, powstał um, również um, film będący um, kooperacją um, Polsko-Enerdowską um, pod tytułem Milcząca gwiazda i to jest rok 1960. Dlaczego o tym wspominam, skoro e, reżyserem był Niemiec, Kurt Medzik, e, a sam film zresztą powstał po niemiecku. Wielu ludzi, którzy e, pracowali przy tym filmie byli Polakami, byli również tam polscy e, aktorzy, dlatego właśnie była to e, kooperacja. Kiedy spojrzycie sobie, jak ten film wyglądał, to można mieć skojarzenia ze Star Trekiem, Trochę biedniejszym, miejscami fabularnie trochę nudnym, ale powiedzmy, że jak na tamten kontekst i jak na tamte czasy... Dosyć solidnym, więc wydaje mi się, że Milcząca Gwiazda jest takim dobrym wyznacznikiem, który wskazuje historię polskiego science fiction. Jeżeli mówimy już i zostajemy przy twórczości Stanisława Lema i odbiegamy troszeczkę od Polski jako kraju, jako filmów, które powstawały tutaj w języku polskim, to z takich znanych filmów oczywiście możemy wspomnieć genialne Solaris w reżyserii Andrija Tarkowskiego, czyli chyba najsłynniejszą adaptację właśnie twórczości Stanisława Lema. Możemy też chociażby powiedzieć o innej kooperacji z NRD, czyli film Test Pilota Pirksa, będący filmem o granicy między człowiekiem a maszynom. Wracając na polskie podwórko i bardziej znanych polskich reżyserów, możemy chociażby wspomnieć o Andrzeju Wajdzie, który w 1968 roku stworzył film również na podstawie twórczości Lema o nazwie Przekładaniec, czyli film telewizyjny science fiction o kierowcy rajdowym, który po serii przeszczepów, tracił właściwie poczucie własnej y, świadomości. Więc w tych wczesnych latach, do tego 1968 plus minus, science fiction istniało, ale nie było w Polsce y, na dużym ekranie aż tak y, rozpowszechnione. Y, dopiero później był... Właściwie nie renesans, bo słowo renesans wskazywałoby, że e, kiedyś na ekranie było już spopularyzowane w Polsce science fiction, ale możemy obserwować w późniejszych latach narodzenie y, tego science fiction polskiego, za które y, właściwie mogę powiedzieć, że je kocham i prowadzę na jej temat y, dzisiejszą audycję. Ale o tych świetlanych czasach polskiego sci-fi opowiem za moment. The 1980s When could be the same. I've got a ticket to the moon, I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon, but I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon, I'll be right. High above the earth so soon And the tears I cry Might turn into the rain That gently falls upon your window You'll never know Wracamy z aferą w kinie. Ja przypominam o tym, że tematem dzisiejszej audycji jest polskie science fiction lat prl -owskich. Przed chwilą wspominałem o początkach science fiction w Polsce i nie ukrywajmy, nie były one jakieś spektakularne. To były filmy raczej małe, które nie zapisały się znacząco w historii. Um, kinematografii polskiej, nie wspominając już o e, sci-fi ogólnie w skali światowej. Oczywiście w przeciwieństwie do literatury, e, ponieważ e, Stanisław Lem jest jednym z e, bardziej znanych e, pisarzy w Polsce ogólnie, ale to jest temat, e, to jest audycja przede wszystkim na temat filmów, a nie literatury. Film, który wspominałem na antenie chyba Trzy razy już, tak mi się wydaje, e, będzie e, szczególnie ważny dla tej audycji. E, mianowicie film e, na Srebrnym Globie z roku 1988 w reżyserii Andrzeja Żuławskiego. E, dlatego, że moim zdaniem jest to opus magnum e, polskiego science fiction. A film jest o tyle ciekawszy, że nie został nigdy w pełni zrealizowany. Ale mm, po kolei. Andrzej Żuławski y, miał stryjecznego dziadka, czyli Jerzego Żuławskiego, który był pisarzem i który na początku XX wieku napisał powieść science fiction na Srebrnym Globie, rękopis z Księżyca. Minęło 70 kilka lat... I jego stryjeczny y, wnuk, czyli reżyser Andrzej Żułowski, postanowił to dzieło zekranizować. 77 rok to jest też y, premiera y, Gwiezdnych Wojen, żeby to miało dobry wydźwięk i kontekst. W tym samym roku, w którym powstają Gwiezdne Wojny, powstaje film na Srebrnym Globie. Czyli z założenia polska superprodukcja, która opowiada... Y, o kolonizacji obcej planety, w której ludzie tworzą w zasadzie od zera nową religię, nową hierarchię społeczną, a, a z której przybysz z Ziemi kosmonauta jest uznany za e, zbawcę. Jeżeli lubicie kino mocno psychodeliczne i kostiumowe, to ten film jest zdecydowanie dla was, jeżeli spojrzycie na to, jak były zbudowane kostiumy w tej produkcji, to możecie złapać się za głowę, że w latach 70. coś takiego w ogóle miało miejsce jeszcze w PRL-u. Niestety film nigdy nie powstał do końca, jeżeli będziecie mieli ochotę obejrzeć go gdzieś, gdziekolwiek właściwie, to poza tymi fragmentami, które udało się skończyć, które albo nie zaginęły, albo na które grupę filmową było stać, to te fragmenty będą przeplatane lektorem, który mówi, co teraz powinno się dziać fabularnie. I ta dziura, wbrew pozorom, dodaje moim zdaniem bardzo dużo klimatu do tego filmu, ponieważ o ta, przez to film jest otoczony taką mocną aurą tajemnicy przez co jest jeszcze bardziej interesujący. O filmie zresztą powstał bardzo interesujący film dokumentalny, który traktował właśnie o, o całych kulisach powstawania filmu. Nazywa się Escape to the Silver Globe w reżyserii Kuby Mikurda. Naprawdę dokument też polecam, jest to jeden z tych nielicznych przykładów, kiedy yy, znaczy film jest oczywiście bardzo dobry, ale kiedy historia stojąca za filmem jest równie interesująca, a nawet może bardziej interesująca niż film sam w sobie. Wielka szkoda, że film nie powstał, Samą premierą trzeba było czekać przeszło 10 lat, był kręcony właśnie w latach 70., a m, został wypuszczony dopiero w roku 88., więc pod sam e, schyłek PRL-u. Jeżeli powstałby do końca i na pewnym etapie e, ekipie nie skończyłyby się e, pieniądze, a właściwie nie skończyły, tylko po prostu władza nie chciała w cudzysłowie, tracić pieniędzy na to. To możliwe, że byłby bardziej doceniony na świecie, a tak jest doceniony w kategoriach bardziej ciekawostki niż y, pełnego filmu. Niemniej jednak ja bardzo serdecznie polecam Na Srebrnym Globie reżyseria Andrzej Żuławski. Za chwilę przejdziemy do y, kolejnego segmentu dzisiejszej audycji dotyczącej science fiction w polskim kinie, a skupimy się tym razem na twórczości Piotra Szulkina i tak zwanym kwartecie apokalipsy, ale o tym zaraz. Wracamy za ferą w kinie. Ja przypominam, że tematem audycji jest polskie sci-fi, perelowskie polskie sci-fi. Przed chwilą mówiliśmy o, moim zdaniem, najlepszym w filmie science fiction tych czasów, czyli niedokończonym niestety na srebrnym globie w reżyserii Andrzeja Żółowskiego. A teraz przeniesiemy się o kilka lat do przodu i skupimy się na twórczości Piotra Szulkina i tak zwanym kwartecie apokalipsy. Czyli kwartet 4, 4 filmy. Golem z 79 roku, Wojna Światu w następnym stulecie z 81 roku, Obi-Oba, Koniec Cywilizacji z 85 i Gaga Chwała Bohaterom. Jeżeli nie oglądaliście nigdy filmów Piotra Szulkina, mówię tutaj właśnie o kwartecie apokalipsy, to żeby Skupić się nie tyle na fabule, y, sensie powstania y, filmów, tylko żeby bardziej wczuć się w ten klimat, y, po, żeby, żeby znaleźć jakieś y, porównania. Kiedy wstajecie wczesnym rankiem w zimę albo jesień i patrzycie przez okno, jak jest jeszcze ciemno, a wy musicie wstać, i bardzo wam się nie chce wstać. I widzicie tą brzydotę za oknem i tą szarość polskiej jesieni slaż zimę. To właśnie taki jest kwartet apokalipsy Piotra Szulkina. On też jest bardzo przygnębiający, bardzo zimny. Mają też wpływ na to barwy niebieskie, w Golumie akurat zielone, które sprawiają, że człowiek przeszywa się takim dreszczem. Żeby ocenić fabułę wszystkich filmów osobno, myślę, że nie starczy niestety czasu. Dlatego postaram się opowiedzieć o nich jako o całości, chociaż fabularnie nie są one w żaden sposób połączone, ale wszystkie przedstawiają pewien dystopijny, obraz świata. I ta dystopia jest oczywiście umiejscowiona w kontekście science fiction. To, są, to jest przełom lat 70. i 80. W Polsce trwa albo karnawał Solidarności, albo no. stan wojenny, albo lata po stanie wojennym. I reżyser w każdym z tych filmów próbował skonfrontować jakoś widza z hmm, problemem społecznym, który wówczas występował. W filmie Golum mamy hmm, pro, znaczenie jednostki jako produkt hmm, systemu, tak jak zresztą hmm, Golem jako hmm, postać. W wojnie światów mamy znaczenie propagandy. E, w końcu cywilizacji Obi oba <śmiech> mamy ten nacisk położony na iluzję i dostęp do e, prawdy. W chwale bohaterów natomiast jest to e, szczególny absurd i to, w jaki sposób system manipuluje e, swoimi mm, podwładnymi tak naprawdę, żeby nie powiedzieć o, obywatelami. Jeżeli chodzi o odbiór tych filmów, on oczywiście bardzo mocno wpisywał się w to, co ludzie podświadomie czuli i myśleli. Szczególnie zapamiętam przemowę z Wojny Światów Romana Wilhelmiego, dlatego że we wszystkich tych filmach Grali znakomici aktorzy, to też warto powiedzieć. Daniel Ob Olbrychski, Jerzy Sztur, wspomniany właśnie Roman Wilhelmi. No to nie są aktorzy z pierwszej łapanki. Marek Walczewski chociażby. Więc warto też to odnotować. I Roman Wilhelmi w Wojnie Światów prezentował Oczywiście świetny poziom aktorski, ale chyba najbardziej z tych wszystkich filmów jest kultowa scena, w której właśnie aktor przemawia do publiczności, mówiąc, że są po prostu głupi i dali się zmanipulować i że zaufali za bardzo telewizji i przekazom medialnym. I patrząc na kontekst, że był to 81 rok i stan wojenny, no film wyszedł dwa lata później tak naprawdę i nie mógł być od tak po prostu opuszczany. Ja serdecznie polecam nie tyle Sci-fi widoczne w twórczości y, Szulkina. Oczywiście z powodów technicznych y, nie pokazuje, jak w przypadku chociażby Gwiezdnych Wojen, latających statków, ale skupia się bardziej na ponurej, mrocznej wizji społeczeństwa przyszłości, w której ta zostaje y, zniewolona i szuka nadziei y, y, właściwie w kłamstwie, a jeżeli to kłamstwo, obnaża, to musi się mierzyć z tym, że będzie to dla niej po prostu trudne. Żeby nie powiedzieć o tych czasach przełomu lat 70. i 80. zwłaszcza, że była to jedynie twórczość Piotra Szulkina i taka pesymistyczna wizja społeczeństwa, to warto odnotować Filmy chociażby Juliusza Machulskiego, które są już znacznie bardziej znane, wydaje mi się, ponieważ mowa tutaj o Sex Mission z 1984 czy filmie King Size z 1987 roku, które były już bardziej komediowe i nawet jeżeli traktowały o poważnych sprawach, to dały publiczności trochę luzu. Zwłaszcza potrzebnego po mm, tak depresyjnych i trudnych filmach, jak e, twórczość Piotra Szulkina. Ale o Sex misji nie będę opowiadał e, już e, wiele, dlatego że mm, mam taką nadzieję, przynajmniej film jest bardziej znany niż produkcje, o których opowiedziałem e, przedtem. Polecę na sam koniec jeszcze krótko dwa filmy. Ale o tym za chwilę. Wracamy zaferą Ferą w kinie, a właściwie wracamy po to, żeby się pożegnać. Dzisiaj y, tematem przewodnim było polskie science fiction do PRL-u i postarałem się przybliżyć wam, drodzy słuchacze i słuchaczki, kilka pozycji, które są y, warte wspomnienia w kontekście polskiego science fiction, y, które istniało, miało się dobrze i odbiegało od y, tego science fiction, które... Y, Najbardziej chyba z gatunkiem kojarzymy. Nie znaczy to jednak, że było gorsze, było po prostu inne i e, robiło to, co mogło robić w ówczesnym kontekście. Polecajki, polecajki filmowe na e, tom ma audycję Mam dla was e, dwie. E, pierwszy to jest film e, Drama. Czyli właściwie film, na którym byłem ostatnio w kinie i byłem nawet nie tyle sceptyczny, co po prostu uznałem, Okej, okay, będzie w porządku film z mi i Pattisonem o jakiejś parze. Tak nie śledziłem jakoś tego filmu w żaden szczególny sposób, ale bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, bo jest naprawdę kilka dobrych e, twistów i sposób zrobienia tego filmu. Dawno chyba nie widziałem tak e, naprawdę solidnego w, w porządku filmu w kinie. A drugim filmem, dzisiaj przygotowałem dla was jeden film dobry, drugi zły, o dobrym już opowiedziałem o ramię, e, a teraz film zły, i będzie to Klątwa Doliny Węży. A dlaczego go polecam? Dlatego, że on również jest polskim filmem science fiction, który jest tak słaby, że jest aż kultowy. Jeżeli nie zachęca Was nazwa sama w sobie, to ja już również nie wiem, jak mogę Was zachęcić. To już koniec dzisiejszej audycji. Ja nazywam się Jakub Skowron, dzisiaj miałem przyjemność mówić do was, mówić do mikrofonu, natomiast realizował mnie Mateusz Robak. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Ej, sorry, stary, przestaniesz mi kopać potel? Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi? Może ja zaraz ciebie nie rozłożył. No, zaraz ja cię k tak, że się w filmie Ciekawe. pojawisz. pojawisz się Ciekawe, filmie. tam na dół do poptornu! W w kinie! Każdą sobotę o godzinie 18.00.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 nie mogę tego tak zostawić, nie mogę tego tak zostawić. Jeszcze mm. tyle może się wydarzyć. Cały mm. yeah. mój świat pół Cały mój świat na pół świat mm. Cały mój świat na pół mm. mój